Aleluja. Dobrze, Bóg jest dobry, kochani, jest wspaniały. Cudownie jest patrzeć na tak super Kościół, jakim jesteśmy. Amen. Wszyscy na razie patrzą tam, bo nie wiedzą, co się wydarzy. <grym> nie patrzą na mnie, ale spoko. Wszystko działa. Jesteśmy gotowi? To się dopiero okaże. Kto lubi głęboko myśleć o życiu? Kilka rąk widzę, więc, więc super. Chcę was dzisiaj zabrać w taką sentymentalną, z założenia bardzo smutną podróż, ale na końcu okaże się to pozytywną podróżą, ponieważ ze względu na to, że kilka dni temu było obchodzone takie, wiecie, głośne święto, pamiętamy, 1 listopada, święto zmarłych, to pozwólcie, że puszczę wam na sam początek pewien utwór, znacie moją miłość do Radia Złote Przeboje, jest to utwór z lat mojej młodości. Nie, żartowałem, z waszej młodości. Więc chciałbym puścić taką piosenkę. Chciałbym, żebyście spojrzeli na ten teledysk, który tam będzie leciał. Żebyście się wskrzeli w słowa. Oczywiście nie we wszystkie. To jest tak, że jeżeli czemuś nadamy, nadamy wartości, to to będzie miało wartość. Jeżeli nie nadamy tej wartości, to to nie będzie miało wartości. Więc mam nadzieję, że nie zostanę zlinczowany za tą piosenkę w kościele ale cieszę się, że ona dzisiaj tutaj poleci. A więc bardzo poproszę, pięć minut pieśni, to będzie coś. Rozdział 24 Ewangelii Mateusza i rozdział 25 Ewangelii Mateusza. Chrystus tak jakby zaczyna tutaj zapowiadać, że nadchodzi czas Jego ukrzyżowania, że nadchodzi czas Jego zmartwychwstania, zgromadza swoich uczniów i zaczyna do nich mówić. I to jest bardzo ważne. Chrystus zgromadza swoich uczniów i zaczyna do nich mówić w tych przypowieściach. Te przypowieści są dla nas. One są dla mnie i dla ciebie. One są do Kościoła. One są do ludzi, którzy nazywają siebie chrześcijanami. 24 rozdział mówi o tym, żebyśmy nauczyli się rozpoznawać czas. Abyśmy nauczyli się rozpoznawać sezon, który jest. I powiem wam, Kościół chrześcijański czeka na Chrystusa już ponad 2000 lat, ale według mnie kilkaset lat czeka bez sensu. Dlaczego? Ponieważ 24 rozdział mówi o tym, jakie znaki będą towarzyszyć temu, jak Jezus przychodzi. Dobra wiadomość na dziś jest taka. Słuchajcie, mam dzisiaj dobrą nowinę. Dobra nowina na dziś jest taka, że żyjemy w czasach, w których wszystko zaczyna się realizować, i tak naprawdę Jezus Chrystus może przyjść za moment, tak naprawdę Jezus Chrystus może przyjść za tydzień, może przyjść za miesiąc, może przyjść za rok, może za 10 lat, ale Jezus Chrystus może przyjść w każdym momencie i w każdej chwili. Dlatego moje pytanie dzisiaj, czy jestem gotowy? Wiecie, Biblia krzyczała i krzyczy na temat tego, że Syn Boży stanie się człowiekiem i umrze za nasze grzechy, że zmartwychwstanie. Ale Biblia też krzyczy o tym, że kiedyś Jezus Chrystus przyjdzie po swój kościół. On nie przyjdzie po raz kolejny zbawiać człowieka, ale on przyjdzie po człowieka. I będzie taki moment w historii świata, kiedy ludzie zostaną wzięci z tego świata. I teraz możesz zadać pytanie, jacy ludzie, Marcin, co ty gadasz, jacy ludzie? Ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, ludzie, którzy żyją... Z Jezusem Chrystusem. I 25 rozdział Ewangelii Mateusza, tam są takie trzy przypowieści. I każda z nich mówi o tym, abyśmy byli gotowi, abyśmy wyczekiwali przyjścia Chrystusa, bo tak naprawdę przyjście Chrystusa, a śmierć to to samo. Wiecie, śpiewamy wesołe piosenki, radosne pieśni o tym, Panie Jezu przyjdź, Panie Jezu przyjdź, ale kiedy pojawia się w naszym życiu temat śmierci, to jesteśmy bardzo smutni. I to jest bardzo ważna myśl, Przyjście Jezusa Chrystusa, a nasza śmierć to jest to samo. Dlaczego? Bo albo przyjdzie Jezus Chrystus i zabierze cię z tej ziemi, albo po prostu naturalnie umrzesz i spotkasz się z Jezusem Chrystusem. Wow. Zgadza się? Amen? Coś pojaśniało? Mi ostatnio tak przyjaśniało, słuchajcie. Ja się ucieszyłem, że to tak jest. Ja chciałbym dziś głosić z tej pierwszej przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, od wersetu 1 do wersetu 13, i zachęcam Was do tego, abyście zanotowali kilka myśli. Generalnie chciałbym zachęcić Kościół dzisiaj do tego, abyśmy notowali. Dlaczego? Ponieważ kiedy moi kol koledzy, moi bracia kaznodzieje, kiedy moi przyjaciele kaznodzieje stają tutaj, w tym miejscu, to wiecie, oni głoszą słowo, które sam Chrystus powiedział do ich życia i oni mają przekazać je Kościołowi. I wiecie, w naszym życiu jest tak, że wszystko nam umyka. Przynajmniej w moim życiu tak jest. Jak ja nie zapiszę, to mi ucieka. Bóg chce dzisiaj zmienić twoje życie. Bóg chce dzisiaj zmieniać twoje życie, chce zmieniać twój pogląd, chce zmieniać twoje myślenie, ale czasami jest tak, że do pewnych myśli musimy wrócić. Więc dobrze jest mieć zapisane, wtedy można do tego wrócić. Zachęcam cię do tego. Chrystus mówi tak.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 A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie. Wówczas otknęły się wszystkie te panny i oporządziły swoje lampy. Głupie zaś rzekły do mądrych. Użyjcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre. O nie, gdyż nie, nie, mogłoby nie starczyć i nam i wam.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 Koledzy kaznodzieje mają na ten temat do powiedzenia, na temat tej przypowieści. I chcę wam powiedzieć, to nie jest bardzo popularna przypowieść. To nie jest bardzo popularna przypowieść. Ludzie głoszą o tej przypowieści, tylko w ekstremalnych jakichś e, sytuacjach, ale ona wcale nie jest skomplikowana. Ta przypowieść w ogóle nie jest trudna. Ona nie mówi o tym, że te mądry panny, jak to niektórzy próbują interpretować, te mądre panny to są chrześcijanie. A te głupie panny, to one nie są chrześcijanie. Chcę wam dzisiaj powiedzieć, że te mądre panny i te głupie panny, to jesteśmy my, to jesteśmy chrześcijanie. Jeśli twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, ktoś twierdzi z nas, że jest chrześcijaninem? Wow, mamy kilku chrześcijan na sali. Niesamowite. Ale jeśli twierdzisz, że jesteś chrześcijaninem, to ta przypowieść jest dla ciebie. To ta przypowieść jest dla ciebie. Amen.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 Mądre zaś zabrały oliwę w naczyniach wraz z lampami swymi. Po pierwsze, te panny, pięć mądrych i pięć głupich, to były panny. Po drugie, były prawdopodobnie tak samo ubrane. Po trzecie, miały te same lampy. Po czwarte, wyszły na spotkanie tego samego oblubieńca. Po piąte, jedne i drugie były zaproszone dokładnie na to samo wesele. Co więcej, jedne i drugie, jak się zaraz okaże, Zasnęły, ale kiedy ktoś krzyknął, nadchodzi oblubieniec, nadchodzi ten czas, to pięć mądrych wzięło lampy, wzięły również oliwę, bo wiedziały, że lampy bez oliwy nie mają żadnego sensu. Wierzycie w to, że lampa bez oliwy nie ma żadnego sensu? Zacząłem w to wierzyć. Te głupie nie zabrały na samym początku ze sobą, że w ogóle żadnej oliwy. Nie wzięły. I kiedy się obudziły, miały dokładnie tę, tę samą lampę, tę samą lampę, co te mądre, ale nie miały żadnej oliwy. I teraz jest czas na to, abyś zadał mi pytanie, Marcin, o co chodzi z tą oliwą? Słyszałem wiele różnych interpretacji, dziwnych nawet czasem teorii na ten temat, ale kiedy Biblia mówi o oliwie, to Biblia zawsze mówi o Duchu Świętym. Ważna myśl. Kiedy Biblia mówi o Oliwie, zawsze mówi o Duchu Świętym. Innymi słowy, pięć mądrych panien to były panny, które miały Ducha Świętego, a pięć głupich panien to były panny, które nie miały Ducha Świętego. Pytanie, jak można mieć Ducha Świętego? A więc jest tak, jest Bóg, który jest w trzech osobach. Jest Bóg Ojciec, jest Syn Boży, Jezus Chrystus i jest Duch Święty. Naszym celem jest real, relacja z Bogiem Ojcem. Amen? Która dokonuje się przez dzieło krzyża Jezusa Chrystusa, więc Syna Bożego, ale w naszym codziennym życiu, w naszej codzienności, w Twojej pracy, w Twoim domu, jest z nami Duch Święty. Duch Święty. Powiedziałem Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Tutaj nie jest tak, że Duch Święty to jest trzecia osoba. Wiecie, że to jest, to jest trzeci, trzeci jak na pudle, w ty, jak na pudle, tak, i on, on jest mniej ważny. Duch Święty jest na równi z Bogiem Ojcem, jest na równi z Jezusem Chrystusem. Amen? Czasami zapominamy o Duchu Świętym, ale on jest po to, abyśmy mogli komunikować się z Bogiem. I Ewangelia Mateusza pokazuje nam, nam ten problem. Ewangelia Mateusza pokazuje nam problem w Kościele. Pokazuje problem w moim życiu, być może pokazuje problem też w twoim życiu. Bo jeśli one wszystkie nazywały się chrześcijanami, jeśli one wszystkie mówiły o sobie, że jesteśmy, jesteśmy chrześcijanami, to problem jest w tych, że pięć z nich nie miało Ducha Świętego, to problem jest w tym, że właśnie te pięć nie oddało swojego życia Jezusowi Chrystusowi. Wejdziemy czasami przychodzimy... I w emocjach mówimy, Panie Jezu, poprowadź mnie, ja już zawsze będę z Tobą. Ale potem wracamy do, do miejsca, w którym, w którym tak naprawdę, z którego wyszliśmy i wcale nie zmieniamy swojego umysłu, wcale nie przemieniamy naszego serca z jednego powodu, ponieważ nie dajemy możliwości Duchowi Świętemu, Bogu, Ojcu do tego, żeby do nas mówił. Idziemy później w niedzielę do kościoła i mówimy, jesteśmy chrześcijanami, jest pięknie, jest fajnie ale kiedy w poniedziałek wracasz do swojej codzienności, to wracasz do, do tego, co Bogu może czasem się nie podoba. Jest jeszcze jedna zależność, jaka występuje, bo to, że ja oddam dzisiaj swoje życie Chrystusowi i dzisiaj jestem świadomym chrześcijaninem i dzisiaj krzyczę Aleluja, nie oznacza, że za 20 lat będzie tak samo, bo to nie zależy od Boga, to zależy ode mnie. Zależy ode mnie, czy ja będę rozwijał tę relację z Duchem Świętym, czy przez moje życie i w moim wnętrzu będzie ciągle, i ciągle, i ciągle płynąć oliwa? Biblia nie mówi o jednym spotkaniu z Bogiem, która zmienia nasze życie. Kochani, Biblia nie mówi o jednym spotkaniu, które zmienia nasze życie. Biblia mówi o relacji z naszym Bogiem. O ciągłej relacji z naszym Bogiem. A to oznacza, że ciągle, ciągle i ciągle musimy napełniać się tą oliwą. Chcemy się napełniać oliwą? Amen. Ale kiedy tracimy relację z Bogiem, kiedy tracimy relację z Bożym Słowem, to oliwa zaczyna z nas wyciekać. Następna rzecz jest taka, że nigdy nie wiemy, kiedy przyjdzie czas. I to jest trochę tak, jak powiedział Salomon, parafrazuje, myślał kogut o niedzieli i cała Polska mówi Sobotem u łeb Brutalne, ale prawdziwe. Takie niekościelne, ale bardzo prawdziwe. Możesz sobie wykupić na za rok wycieczkę na Hawaje, Możesz? Możesz? Last minute. Nie, to się nie trzyma kupy, nie może być last minute. Ale na za rok, na za rok wycieczkę na Hawaję. Możesz? Możesz. Ale kto ci da gwarancję na to, że ty w ogóle na tą wycieczkę pojedziesz? Kto ci da gwarancję na to, że ty tam pojedziesz? My chrześcijanie, my chrześcijanie powinniśmy być wyzbyci strachu, jeśli chodzi o śmierć. Pięknie to brzmi, ale jest to trudne. Ale tak powinno być w naszym życiu. Apostoł Paweł, znamy apostoła Pawła? Apostoł Paweł to był taki gość, który powiedział tak. Z jednej strony już mnie ciągnie do tego, żeby być z Bogiem. Z jednej strony już chciałbym być tam z Nim. Ale zostanę ze względu na was. Apostoł Paweł poprzez to, że miał relację z Duchem Świętym, poprzez to, że miał relację z Bogiem Ojcem, on słuchał tego, co Bóg mówi do jego życia i on wiedział, jak wspaniałe jest niebo. On wiedział, jak tam będzie wspaniale, ale mówi, ze względu na was, ja zostanę tutaj. Apostoł Paweł miał dostęp do tego samego, do czego ty masz dzisiaj dostęp. On wiedział, że niebo jest o wiele lepszym miejscem, że bycie tutaj na ziemi to jest tylko chwilunia. To jest tylko chwilunia, wiecie, bycie tutaj na ziemi to jest tylko chwilunia. Ale bardzo istotna chwilunia. Bardzo ważna chwilunia. Dlaczego? Ponieważ będąc tutaj na ziemi podejmujemy decyzję, która ma znaczenie, jeśli chodzi o naszą wieczność. A więc jesteśmy chwilunie na ziemi, ale podejmujemy decyzję, która ma olbrzymie, olbrzymie konsekwencje. Nie, wiem, nie wiemy, kiedy tak naprawdę przyjdzie czas. A gdy oblubieniec długo nie nadchodził, zdrzemnęły się wszystkie i zasnęły. Wtem o północy powstał krzyk. Oto oblubieniec, wyjdźcie na spotkanie! Uff, siedząc nad tą przypowieścią, myślę sobie tak. Jak te mądre panny mogą być mądre, skoro one, tak jak te głupie panny, po prostu zasnęły? I myślę, i siedzę nad tym, mówię, no to też głupie. No. Ma przyjść oblubieniec, nie wiem, jakby miał być koncert e, w naszym kościele, Tadeusza Woźniaka, dajmy na to, to ja bym tu czekał, nie zasnąłbym ze dwa dni. A tam ma oblubieniec przyjść, a one wszystkie śpią, myślę sobie, one też są głupie. Ale potem patrzę w Biblię, a Biblia mówi tak, że Pan Bóg nawet we śnie, będzie błogosławił tym, którzy go miłują. Wow! Niesamowite. I chcę wam teraz coś powiedzieć. Ty możesz spać, ponieważ kwestia twojego zbawienia nie zależy od tego, że ty będziesz aktywnie robił to, co Bogu się podoba. Wiecie, ludzie mają czasami do nas pretensje. Ludzie czasami się oburzają, bo ogłosimy Ewangelię, mówimy, że dzieło Jezusa Chrystusa na krzyżu Golgoty załatwiło wszystko, a oni mówią, jak to? Przecież jestem dobrym człowiekiem. Łożę tak dużo pieniędzy i robię tak wiele dobrych rzeczy. Ludzie się oburzają, że nie mogą nic dołożyć do dzieła krzyża. Przychodzi oblubieniec i wszyscy śpią, bo zbawienie nie zależy od naszych uczynków. Hallelujah. Amen? Przychodzi oblubieniec, wszyscy śpimy, bo zbawienie nie zależy od na naszych uczynków. Wow! Aleluja. dzięki Ci Panie za to. Ale z tego fragmentu wypływa to, też to, że gotowość, gotowość to nasza odpowiedzialność. Gotowość to moja i Twoja odpowiedzialność. Kiedy 1 listopada idziemy uczcić pamięć tych, którzy odeszli, uczcić pamięć tych, którzy odeszli, to nie wiem jak Wy, ale ja zawsze mam taką refleksję, ale co ze mną? Widzę te wszystkie nagrobki, tych ludzi i sobie myślę, co ze mną? I często do głowy mi przychodzi to, a jakoś to będzie. <grych> jakoś to będzie. Wiecie, o czym mówię, czy to tylko ja tak mam. Jakoś tak będzie. Ale Chrystus nie chce, żeby w naszym życiu jakoś to było. Chrystus nie chce, żeby w twoim życiu jakoś to było, bo może jakoś tam być, ale może jakoś tam nie być. Chrystus chce i zostawia nas w pewności zbawienia, a nie w gdybaniu o zbawieniu. Na ziemi mamy wystarczająco dużo czasu, aby móc pojednać się z Bogiem i żyć z Nim. Amen? Jedni mają go więcej, i drudzy mają go mniej, ale wszyscy mamy szansę ku temu, żeby pojednać się z Bogiem. Ale kiedy już umrzesz, to sorry, ale jest, jest już za późno. Nikt cię nie wykupi, nikt cię nie wymodli. Nie ma takiej opcji. Sorry, to już jest koniec. Opowiem wam pewną historię. Na początku lat dwutysięcznych moja ciocia wraz z moim wujkiem z Katowic pojechali nad jezioro. Spędzali wakacje nad jeziorem. To są ludzie, którzy namiętnie, jak niektórzy moi koledzy, grają w totolotka. Mój wujek rano skreślił, e, ciocia skreśliła rano numery tego totolotka. Dała wujkowi i mówi, będziesz jechał w miasto, to puść tego totolotka. I wiecie, kiedy na drugi dzień rano wstała, niedziela rano wstała, sprawdza numery totolotka. Uuu! Szóstka! zadziała do wszystkich, kto, kto, których zna. Pamiętam ja do mojej mamy, słyszę tam że przez ten telefon pierwsze komórki, wszystko było słychać, ludzie w, osobny, w drugim powiecie słyszeli to, co ta osoba mówiła przez tą komórkę i, i mówi, słuchaj, wygrałam wszystkie w totolotka, wow, teraz moje życie się zmieni, wszystko będzie takie piękne i fajne. Wiecie, ale po południu przyjechał wujek i mówi, ciotka się cieszy, mówi, słuchaj, kochani, mamy to, a on nie wysłał totolotka. Wiecie, w naszej duchowej perspektywie, w naszym życiu jest podobnie. Możesz skreślać numery, możesz przychodzić na nabożeństwo, ale pewnych okoliczności nie będziesz w stanie zmienić. A tutaj nie mówimy o jakichś, wiecie, totolotku, o jakichś milionach w totolotka. Nie mówimy tutaj o tej bajce Polaków, co by było, gdybym wygrał w totolotka. Powiem ci, co by było. Statystyki mówią, że 95% ludzi, którzy wygrali w totolotka, w ciągu pięciu lat przetraca wszystkie pieniądze, staje się często, bardzo często, ludźmi, których stan jest gorszy niż przed tym, jak wygrali. Nie wiem, czy, te twoje, czy zabiłem teraz twoje marzenia, ale jeśli tak, to sorry. Czasami możesz obudzić się i ktoś ci powie, że dla ciebie nie ma nagrody. Na to odpowiedziały mądre. O nie! Gdyż mogłoby nie starczyć i nam, i wam. Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. A gdy one odeszły kupować, nadszedł oblubieniec i te, które były gotowe, weszły z nim na wesele i zamknięto drzwi. Uf, Zimno się jakoś zrobiło. Zamknięto drzwi. Słuchaj, kiedy przyjdzie ten moment, to możesz powiedzieć do Chrystusa, Panie, ale ja chodziłem do kazet Jeruzalem. Jezus mówi, tak, to fajnie, super, ekstra, to wszystko zmienia. Nie, to taki żarcik, to nic nie zmienia. Totalnie nic nie zmienia. Ale moi rodzice byli chrześcijanami. Nie, no super, fajnie, że byli chrześcijanami, fajnie, że ich spotkam, ale z tobą niekoniecznie się dzisiaj spotkam. Nie możesz kupić oliwę. Oliwę możesz tylko i wyłącznie otrzymać. Oliwę możesz tylko i wyłącznie otrzymać, jeśli uznasz, że jesteś grzesznikiem, jeśli uznasz, że potrzebujesz Zbawiciela. Wtedy możesz otrzymać oliwę. Ale to jest sprawa tylko między tobą i Bogiem tylko między tobą i Bogiem. I nie ma tam miejsca dla nikogo innego. Nie ma znaczenia, w jakim jesteś kościele. Nie ma znaczenia, ile czytasz Biblii. Ludzie, którzy mieli największy problem z Chrystusem, ludzie, którzy nie rozpoznali Mesjasza, to byli ludzie, którzy z pamięci recytowali Stary Testament. To byli ludzie, którzy, których jak zbudziłeś w nocy i zapytałeś o 613 przykazań dla Izraelitów, to wiecie, każdy pojedynczo potrafili wyrecytować. Ci ludzie nie rozpoznali Mesjasza. Nic nie ma znaczenia. Chcę ci powiedzieć tak dokładnie i wyraźnie. Nic nie ma znaczenia, jeśli ty nie masz relacji z Bogiem. Nic nie ma znaczenia. Wszystko jest bez sensu. Jeśli nie było momentu, w którym oddałeś swoje życie Chrystusowi, to wszystko jest bez sensu. Gotowość jest naszą odpowiedzialnością, bo jedyną osobą, która jest w stanie zabrać nasze zbawienie, jedyną osobą, która jest w stanie zabrać Ci Twoje zbawienie, jesteś Ty sam. Jesteś Ty sam poprzez swoje decyzje i poprzez brak relacji z Bogiem. Nie kupisz oliwy, nie pożyczysz oliwy, bez względu na to, kim jesteś, bez względu na to, kogo znasz, bez, bez względu na to, jakie stanowisko piastujesz. Amen? Chrystus chce oliwy, którą On sam jest. Chrystus chce chodzić w relacji z tobą. On chce, żeby ta oliwa ciągle przepływała przez twoje życie. Jesteś dzisiaj na nabożeństwie, jeśli otworzyłeś swoje serce na Boga, jeśli naprawdę, naprawdę Go uwielbiłeś, jeśli naprawdę oddałeś Mu chwałę, to część tej oliwy wlała się dzisiaj do twojego życia. Jeśli wrócisz do domu, jeśli spędzisz z Nim czas, to ta oliwa będzie wypływać z twojego życia. Chcę ci powiedzieć, że w relacji z Panem Bogiem jest często mało mało ekscytujących momentów. W relacji z Panem Bogiem to jest tak, że to zazwyczaj jest normalne życie. W relacji z Panem Bogiem jest nasza codzienność. To jest taka normalna rzecz. Czasami odczuwasz Bożą obecność, ale czasami nie odczuwasz Bożej obecności, ale to nie znaczy, że Jego nie ma. Zapraszam, zespół. Codzienność, codzienność powoduje, że kiedy on, wróci, kiedy on wróci, kiedy On popatrzy na ciebie, to powie, znam cię. Chyba nie ma nic piękniejszego, kiedy Jezus nazwie cię po imieniu. Nie ma nic piękniejszego niż Bóg, który zwraca się do ciebie po imieniu. Bóg, który mówi, słuchaj Ania, słuchaj Aleks, Tadek, Włodek, chodźcie. Kocham was, znam was. To jest niesamowite. A później nadeszły i pozostałe panny mówiąc, panie, panie, otwórz nam. On zaś odpowiadając rzekł, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Radykalne zdanie, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny, o której Syn Człowieczy przyjdzie. W tych zdaniach z jednej strony jest radykalność, ale z drugiej strony ciągle jest nadzieja. Z tych słów ciągle wypływa nadzieja. Czuwaj, poglądaj na swoje życie. Gdyby Jezus Chrystus dzisiaj przyszedł na ziemię, to czy On by Ciebie poznał? Gdyby Jezus Chrystus dzisiaj przyszedł na ziemię, to czy On poznałby mnie? A może tak bardzo jestem zainteresowany swoim życiem, że ciągle biegnę i biegnę i biegnę? Często zapominam o tej wiecznej perspektywie. Czy jesteś człowiekiem, który kiedyś oddał swoje życie Jezusowi? Pamiętasz te emocje? Pamiętasz, jak było super? Pamiętasz, że było wspaniale? Pamiętasz ten moment, kiedy żyłeś z Bogiem? Kiedy czytałeś Biblię? Byłeś podekscytowany? Ale teraz została rutyna. Przychodzisz do kościoła? Nie zawsze. Angażujesz się, ale też nie tak jak kiedyś. Czasami czytasz Biblię i myślisz, że to jest ok. Ale co teraz, w tym momencie Duch Święty mówi do Twojego serca? Co teraz Duch Święty mówi do mojego serca? Czy masz oliwę, czy jej nie masz? Może miałeś, ale już jej nie masz? Niech to będzie taka nasza pierwsza modlitwa. Miałeś, ale już jej nie masz. Naszą drugą modlitwą niech będzie to, abyśmy stawali się ludźmi, którzy mają coraz więcej oliwy coraz więcej, i więcej, i więcej, coraz bliżej, i bliżej, i bliżej Boga. by A trzecia modlitwa niech będzie o ludzi, którym dzisiaj Jezus powiedziałby, nie znam cię. Nigdy nie nawiązałeś ze mną relacji. Nigdy nie oddałeś mi swojego życia. Nigdy nie poświęciłeś mi czasu. To są te trzy grupy ludzi. Pochylmy nasze głowy teraz w czasie jed... trwania jednego refrenu. Niech to będzie taki moment naszego, naszego bycia z Bogiem. Taki moment, w którym On będzie mógł mówić do naszego serca. Czy jestem gotowy? Czy jestem gotowy? Dla mnie, kochani, przykładem osoby, która była gotowa na śmierć, przykładem osoby, która była totalnie zaprzyjaźniona ze śmiercią, to jest człowiek, z którego, wiecie, książki zawsze pochłaniają. Jest, i teraz może się zdziwicie, ale ksiądz Jan Kaczkowski. On napisał w swojej książce takie zdanie i chciałbym wam je przeczytać. Chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedno Walczcie o siebie, nie dajcie się wdeptać kryzysom beznadziejności, chwilowej ciemności, walczcie o czyste sumienie i nigdy nie myślcie, że Bóg jest przeciwko wam. Odczytuję moje chorowanie także jako pewien sens. Chcę być bardzo prawdomówny. Ten glejak czwartego stopnia, który bardzo źle rokuje, nie jest dla mnie niczym przyjemnym. Ale też nie jest jakimś potworem i tragedią. Jestem po prostu chory. Ani z żaden wielki bohater, ani jakaś wielka ofiara. To, co się dzieje w mojej głowie, każe mi wykorzystać ten, ten nowotwór, żeby cały czas machać łapami i mówić to, co mi sumienie dyktuje w kontekście prawdy. I dobić do końca. Zejść ze stanowiska księdza, kiedy taka będzie wola Pana Boga. I zrobić to godnie, w miarę sprawnie, z klasą. Czy jestem gotowy? Hallelujah. Czy jesteś gotowy? Kochani, miejmy jeszcze taki czas wspólnej modlitwy. Razem z pastorem będziemy chcieli teraz usłużyć... To ma taki sens, głębszy niż nam się wydaje. To nie jest tylko wychodzenie tutaj na środek, ale to jest czas relacji, to jest czas bliskości. To jest czas, w którym twoje życie, w którym Bóg może do niego mówić. Możesz zostać w swojej ławce, ale możesz wyjść tutaj na środek i możesz wsłuchać się w Boga. Od ciebie to zależy. Kiedy zespół będzie grać, my będziemy tutaj czekać. Jeżeli chcesz się pomodlić o jakąkolwiek potrzebę w swoim życiu, być może o gotowość, to jesteśmy tutaj dla was.